Cześć, audycja kadr Ci w oko dzisiaj odcinek 54, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak, drugie urodziny mamy, panie Andrzeju. Tak, Znaczy, no, nawet wspólnie. Nie, nie, nie, nie w zasadzie my jako my, tylko nasz podkasik taki malutki tutaj, który się nagrywa właśnie. Jak, jakie przemyślenia są do tej drugiej rocznicy? Dalej jestem pod wrażeniem, że coś robię regularnie już dwa lata. Dalej też jestem pod wrażeniem, że, że, że robisz to udaje, tak? Jest. Ty, tak samo jak jestem pod wielkim wrażeniem, że tylko raz czy dwa ci się zdarzyło przekląć. i to nie tak jak potrafisz, bo wiem co potrafisz. Ale no, raz to było w pierwszym odcinku. Mhm. Jak się wystraszyłem gumowego kurczaka. Mhm. To jest zrozumiałe i każdy sąd mnie uniewinni. No, nie tak. A drugi raz? A w poprzednim odcinku. Tak się zapędziłeś w jednym momencie, ale to też nie, nie, był, nie, było jakaś, nie był jakiś wielki kaliber przekleństwa. Więc, okay. więc też się uniewinniam. Niemniej drugie urodziny i jest, <grymne> jest nam bardzo przyjemnie z tego powodu, że, e, że wciąż nam się chce. Przede Dokładnie. Przed, że, no, ale Mogliśmy to. sobie tort kupić. To byśmy znowu e, blaskali do mikrofonu. <grymne> tak, tak. No Generalnie chciałem powiedzieć, że e, oczywiście... Nie byłoby to możliwe, gdyby nam się nie chciało, a nie chciałoby nam się, gdyby nikt nas nie słuchał. Tak, więc miło, że ktoś nas słucha. I obyście życzymy sobie, abyście dalej nas słuchali z jakiegoś niezrozumiałego powodu. I nawet komentowali, i dawali łapki do góry, i klikali subskrypcje. I, i, i co, co jeszcze, youtuberzy? Na, jeszcze YouTube, na profilu Facebooka, bo teraz mocno tnie zasięgi. A, tak, musi się nas tam kliknąć i, i w ogóle wspierajcie nas na Patreonie, którego nie mamy. No ale tak, jeszcze raz dziękujemy za obecność przez te dwa lata i my, i my, waszą obecność, oczywiście nie naszą. No i my obiecujemy, no. Kolejny, kolejny rok no, zaliczyć regularnie i oby nam się to udało. Plany są. Plany są. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. no jeżeli, prawda, szlak nas nie trafi gdzieś po drodze, to będzie, będą zrealizowane. Albo smog nas nie udusił u nas, to No to też jest całkiem możliwe. Więc jeszcze raz. Ale mówimy. mamy obrazki, teraz już ma, mamy napisane w tytule odcinka, co jest w odcinku. Tak. a, a Aha, tak. Ostatnio jak szukałem, chyba był komentarz o kejju. I nie potrafiłem znaleźć, w którym odcinku rozmawialiśmy o Cage'u, dlatego że e, odcinek się nazywał Wielka podróż przez USA i Europę. I wtedy jeszcze nie było miniaturek. Mm -hmm. no ja natomiast e, powiedzmy, że się pochwalę. Po prostu jakiś czas temu w, w, sobie odpaliłem ponad 50 zakładek na przeglądarce internetowej. I po prostu zrobiłem taką listę, co w jakim odcinku robiliśmy. Więc teraz, gdyby były takie pytania, to to będzie dużo łatwiej odpowiedzieć. Szkoda, że wpadłem na to po prawie dwóch latach i no, to było, było dużo pisania i w ogóle strasznie, w sumie... strasznie dużo rzeczy żeśmy po, po powiadali tutaj na, przez te 53 dotychczasowe odcinki. No kurczę, też byłem pod wrażeniem tworząc tą listę. Możemy zedytować filmy na YouTubie. Teraz to rozumiem. Możemy dodać tytuły po prostu. O. I miniaturki. Tylko musiałoby nam się chcieć i mieć czas i w ogóle. Chyba z czasem większy problem niż z chęciami, wiesz? Okej. Okay. Natomiast są, y, zadebiutowały w drugim roku naszego podcastu zadebiutowały dwa spin-offy, że tak to ujmę. Jeden bardziej regularny, czyli Hona Solo, i drugi, jak dotąd, który się doczekał tylko jednej części. Unfoiling Sagi. Nie, nie, szczere streszczenia nie pamiętasz. A pamię to znaczy nikt nie pamięta. No, Chociaż właśnie to jest naj najciekawsze, że mimo że ma miało tam ileś wyświetleń troszeczkę tylko, mhm. to miało bardzo dużo reakcji na to. Czyli o, może komuś się podobało. Wy wystarczyło po prostu zrobić ruchome obrazki. A... Wiesz, ile to roboty było stary, jak trzymają pomiędzy palcami tyle figurek na, na tych na patyczkach do grilla? Wiem, wiem i e, wiem, jestem pod wrażeniem. No ale kiedyś wrócą. Tak, kiedyś wrócą. Yy, pomysły są też jeszcze inne. To tam może zobaczycie, może nie, bo nie wszystko jeszcze yy, może wyjść z tych planów. Tak, mam pewien pomysł jeszcze, ale to ci, to ci powiem może ale później. Postaramy się, żeby było więcej wywiadów. Dokładnie, tak. Będziemy ja. na większej chyba ilości imprez w tym roku. Znaczy Krzysiek będzie na Pyrkonie, ja na Będziesz? Będę, będę. No ja na 90% nie będę na komiksowej w Warszawie, bo mam wtedy robotę, a pieniądze, tam takie. Pieniądze ważne, Ogólnie fascynuje mnie zarabianie, u, umieranie z głodu i, i, i, i przeżycie. Więc... Jest, jest to dobry cel, okej. Okay. No ale przejdźmy już do innych tak, rzeczy, tak. bo się jeszcze tak, raz dziękujemy, bo, bo się tak rozgadujemy, rozgadujemy, ale przejdźmy do innych rzeczy, bardzo ważnych rzeczy. Dokładnie ja, no, się pojawiły się nominacje do złotych kurczaków. Tak, w pięciu kategoriach. Nominowani, to znaczy tak, kategoria ZIN. Nominowani. Akt numer 15 pod redakcją Krzysztofa Churskiego. Bardzo ciekawy numer to był. Mhm. Darmozin numer 2 pod redakcją e, Aleksandra Gniota. Klops pierwszy, który był recenzowany w odcinku, który Krzysiek Wam kiedyś powie, jak będziecie zainteresowani. Pod redakcją e, Piotra Nowackiego. Plonk. Bartosz Tybor, Piotr Nowacki. I śmiem twierdzić, że faworyt kategorii ZIN, jak co roku, Warchlaki numer 3 pod redakcją Barbary Okrasy i Jerzego Łanuszewskiego. Tak, jest ba bardzo mocna kategoria, aczkolwiek moim skromnym zdaniem też jest taki właśnie jeden faworyt, najmocniejszy tutaj, ale zobaczymy, zobaczymy. Dokładnie. Przekonacie się o mhm. tym w Gdańsku na Szlamfeście, mhm. a... Warto się tam wybrać, więc jeśli tego nie planowaliście, to, to zaplanujcie. W ogóle jest szansa, że Kolas będzie, ale to jeszcze nie jest pewne, więc fajnie by było. To tak pomiędzy nami tutaj. Okay. Kategoria Rysownik, Rysowniczka. I tutaj mamy Karola Jesiołkiewicza. Przypadki Garona z Ode Oderzy, prawda? Mm -hmm. Nie Oderzy. Nie, nie, nie chyba, Oderzy. Tarzan. <laughs> chyba Numer Oderzy. 5, Śnieżna Kompania. Łukasz Mazur za miazmę, Michał Arkusiński za Sgetto, Czy, nie czytać tego Easy, prawda? Nie, mam nadzieję, że nie. <laughs> mam nadzieję, że nie. Za bo... S -getto. Piotr Nowacki za Głupatko, Nocoty, Klops numer pierwszy i Plonk. I Robert Belesiński za Pomścicieli numer drugi. I tutaj bardzo, bardzo zwarta kategoria. Mhm. Ciężko wybrać jedną osobę, która, się która by się bardziej wybijała. Kurczę, ale podam swojego, podam swojego faworyta, bo czemu by nie? Ja byłem... Ale na Stronie Złotych Kurczaków była prośba, żeby nie organizować nielegalnych, wiesz tam, zakładów domowych. więc nie podaję. Zmieniłem zdanie, ale mam swojego faworyta. Ja w sumie też. No dobra, kolejna hmm. kategoria scenarzysta, scenarzystka. Anna Karolina Kaczmarczyk za Detektyw Śledź Wyrolowany i Ostrożne Porady Kołcza uh -huh. Anna Krztoń za Past Perfect i Human Interactions i Star. Uh -huh. Jan Mazur za Ostatnie Zlecenie. Yeah. Mateusz Wiśniewski za Miazmę. Uh -huh. I Melon za Melona. Integrala dwójkę. W kategorii okładka. Barbara Okrasa za Warchlaki numer 3. Krzysztof Heinz za Last Robot. Łukasz Mazur za Miazmę. Michał Arkusiński za Sgetto i Wojciech Mallard za Darrow the Hero, Darrow i klątwa 8 bit. I ostatnia kategoria, czyli komiks. I mamy tutaj Sgetto, Michała Arkusińskiego wspominanego wielokrotnie, Melona, Melona, Miazmę Mateusza Wiśniewskiego i Łukasza Mazura, Nie lubię siebie, gdy jestem pijana, scenariusz i rysunki, Falaukę, mam nadzieję, że nie przekręciłem. I ostatnie zlecenie, scenariusz i rysunki, Jan Mazur. Więc y, ta, tak prezentują się nominowani. Ja w każdej kategorii mam pojedynczego faworyta, ale jak już zostało wspomniane, nielegalnych prawda, zakładów bukmacherskich nie będziemy robić. Zobaczymy, kto wygra. Będziemy na miejscu. Obecnie już jest. Takiego... Wszy... Tak wszystko jest dograne. Wszystko już jest dograne już chyba, że oczywiście nie pociągnam wypadnie z torów na zakręcie. Tak, albo mi pęknie rura w piwnicy. Nie takie rzeczy przerabialiśmy z festiwalami. Dokładnie, tak. No, ale bilet jeżeli... jest na mnie, więc masz. Problem. <głos> <głos> Shit. No ale tak jak już wspomnieliśmy, mamy, będziemy na miejscu, zobaczymy na, na własne oczy, kto wygra, w jakich kategoriach. Mhm. Mamy... Zeszłoroczne Złote Kurczaki były naszą pierwszą złotokurczakową imprezą. Dokładnie. I bawiliśmy tak? się świetnie. Tak, i na szlamfeście ubiegłorocznym były. Ja się tym, bawiłem świetnie. A Ja siedziałem w domu. Z różnych powodów, ale no teraz, teraz sobie na drobie dowiem się, poz, poznam kolejną imprezę i, i cieszę się, że to już za miesiąc. Dokładnie, więc nie ma też argumentu, że drugi końc Polski tak daleko. Nie, nie, nie, nigdy, to, to, to nigdy nie był argument. Jestem biedny, to jest argument. Tak, to <laughs> Natomiast jest... Bardzo, bardzo często przez nas używany, ale no, warto się wybrać na szlamfest, bo było świetnie złote kurczaki też były wybitną imprezą, także połączenie tego no, zapowiada się po prostu wow. Dokładnie. Czekamy jeszcze na program Szlamfestu, żeby sobie dokładnie zaplanować, jak tam nasze dni będą wyglądały. Oczywiście wrestling, wiadomo. Mhm. Kusi mnie, żeby Bo zrobić jakiś... Bardzo chcę zobaczyć siebie na tym wrestlingu. i oba... Znaczy mnie nie zobaczysz na wrestlingu, ale znaczy, jako no, ci, kibica... Ciebie, ciebie kibicującego przy tym wrestlingu, ponieważ mam taki chytry plan, o którym ci w ogóle nie powiem, że będę stał dwa kroki z tyłu i nagrywał się telefonem żeby potem móc Cię szantażować. Swoim telefonem to nic nie będzie widać, więc. Shit. No to. Za tym stary widziałeś mój ryj? mnie się nie da szantażować moim wyglądem. I <laughs> cały misterny plany pizdu. Ale jest jeszcze co do złotych kurczaków i szlamstów. będą tam dostępne nowe komiksy? Będą. Między innymi od Łukasza Kowalczuka będziecie mogli e, kupić Nienawidzę Ludzi wydanie zbiorcze e, oraz Kaden Video Olympics. I cały czas trwa preorder na te komiksy i powstanie ich tyle, ile zostanie zamówione. I od razu tutaj chciałbym powiedzieć, że jestem zażenowany faktem, że liczby podawane przez Łukasza są tak małe. Właśnie, więc proszę się ogarnąć, bo ceny nie są, nie są duże. Nienawidzę ludzi, kosztuje 50 zł w yy, preorderze, 100 zł jeśli jesteś studentem. A każdy chyba tam dycha? To no, bardzo niedużo. Dycha albo 12, też niewielkie pieniądze. A nienawidzę ludzi będzie w wydaniu w twardej okładce. Tak, i z piękną okładką. Zapowiada się ba bardzo fajna rzecz. I e, z tego, co wyczytałem, jeżeli coś przekręcam, to absolutnie bardzo przepraszam. Łukasz też będzie na krakowskim festiwalu komiksu. Tak. A przynajmniej będą tam dostępne jego komiksy. Zakładam, że razem z autorem. Natomiast e, krakowski Festiwal Komiksu, o którym wspomniałem e, odbędzie się dnia, w dniach 24-25 marzec co oznacza, że w marcu będę cholernie zajęty, gdyż gdyż. Wie, jakie to straszne Ale nie no, cho chodzi o to, że każdy weekend będzie zajęty już, już, Ja już to wiem Każdy o weekend to impreza Tak. No. Oh yeah więc na siódmy krakowski Festiwal Komiks również zawitam, nie wiem czy w towarzystwie twoim czy też nie, bo Jest byś, szansa, że być tak. może będziesz zajęty zarobieniem pieniędzy w tym czasie. No od, od kwietnia mi się <coughs> zaczynają weekendy pracujące, wiesz? znaczy soboty. Więc, to... okay. więc ja liczę na to, że będzie podobnie tak jak na dwóch poprzednich odsłonach tegoż festiwalu na których byłem. Ja byłem na jednym, było fajnie. Tak, ja bardzo ciepło wspominam zarówno zeszłoroczną, jak i sprzed dwóch lat bitwę komiksową, która wieńczyła sobotni dzień festiwalu mhm. i która nie dość, że była prowadzona rewelacyjnie, to też ten poziom bite, bitwy był bardzo satysfakcjonujący, więc z całą pewnością, jako że wygląda na to, że zawitam tylko w sobotę na, na Krakowski Festiwal Komiksu, to po prostu mam zamiar tam być aż do samego końca bitew komiksowych. No i generalnie nie powiem teraz nic nowego, ponieważ powta powtarzałem to zarówno rok temu, jak i, jak i dwa lata temu. <śmiech> Zresztą dwa lata temu w Krakowie nagrywaliśmy tam jakiś kawałek odcinka, jednego z początkowych, pamiętasz? Tak, w knajpie nic nie było słychać. No, nieważne. No, ale chodzi o to, że to jest taka impreza dość nieduża, dość kameralna, taka właśnie... Więc jest, jest bardziej komiksowa. Jest, jest bardzo przyjacielska atmosfera i bardzo mi się podoba to, że jest zawsze to, to mocny dział skierowany dla najmłodszych w programie i też jest prowadzony przez odpowiednie osoby, więc... Mam nadzieję, że w tym roku Krakowski Festiwal Komiksu po prostu będzie stał na tym samym poziomie albo może nawet i wyższym. Też będzie odbywał się w co tak? Tak, tak, tak i w tym Fajne roku, w tym roku będzie też impreza towarzysząca, tam na jednej z krakowskich uczelni będzie po prostu cykl wykładów poświęconych komiksowi, to wszystko możecie sobie sprawdzić na facebookowej stronie krakowskiego stowarzyszenia komiksowego do czego was zachęcam no na chwilę obecną jeszcze nie mamy większej ilości danych co do programu i, i no na pewno wejściówka za darmo, jak, jak co roku, więc to, o, to, o to się martwić nie trzeba. Natomiast jeśli chodzi o program, to jest jeszcze w trakcie tworzenia, więc zachęcam do e, śledzenia na Facebooku. Na pewno będą się pojawiały kolejne nowe i, informacje. Natomiast 1 marca 2018 roku stanie się, stanie się coś, co u paru osób ku mojemu zdziwieniu wywołało bóle poniżej pleców i takie w sumie to było dla mnie zaskakujące. Pojawiła się informacja, że Losuks, czyli jeden z pierwszych takich mega popularnych polskich komiksów internetowych powraca. I ku mojemu zdziwieniu, jak już wspomniałem, po prostu zauważyłem taki duży jęk zawodu. No okej, okay, ja w pewnym sensie mogę to zrozumieć, bo widziałem w, w tej informacji, że to nie będą nowe odcinki, tylko będzie na początek odświeżenie tych odcinków, które już się pojawiały. No ale żeby nie, nie wiem co to przeszkadza komuś. No autor najprawdopodobniej oryginalny autor Losuxa chce wrócić do, do historii, odświeżyć ją i być może zainteresować totalnie nowe pokolenie czytelników, a, a ludzie narzekają. Nie rozumiem tego troszkę. Znaczy wiesz też nie rozumiem. Chodzi no. o to, że nikt się nie zmusza do czytania. Jeśli ktoś chce sobie robić komiks, to, to niech go robi, nie? Mhm. Zasza, Może to, się wyrobić. Zwłaszcza, że to i... jest komiks internetowy, którego nawet nie trzeba kupować, czy coś w ten deseń. Po prostu można zajrzeć, zobaczyć, że to jest o, nie dla mnie i, i wyjść z tego. I, I koniec sytuacji. Ja, że tam widziałem na jednym facebookowym profilu, na drugim informację, że o mój Boże, najgorzej, że po prostu... W czasach kiedy, śmierci powstawał, śmierci w czasach, kiedy Lo Los Uks powstawał i mniej więcej dotyczył tematów, w którym ja teraz byłem, znaczy w tamtych czasach byłem, mhm. czyli właśnie liceum, no to no, nie, nie ukrywam, że mnie bawił. Tak, mnie też absolutnie ten komiks bawił, zresztą jak mieliśmy w podcaście odcinek o webkomiksach, to udało mi się znaleźć stronę, na której były zebrane odcinki Losuxa. I jak to sobie tak odświeżałem, to no, no faktycznie po tych nastu latach. i no? no, po, po iluś latach odświeżenie tego to było takie, wiesz, zderzenie z... Ojej, to się postarzało i faktycznie większość dowcipów to le leciała na takich strasznych sucharach, ale to i tak wciąż był, był komiks, który z każdym nowym paskiem się chciało dalej czytać i dla mnie kosmiczny bałwan ze smalcu jest dalej jedną z najciekawszych postaci komiksowych ever, tak samo jak e, pan Wuefista i, i wiele innych postaci z, z tego komiksu, no... Więc znaczy ja, ten ja, z przyjemnością, był... no, no. ja z przyjemnością wrócę, zobaczę, co, co tam ciekawego twórca zaoferuje w tych odświeżonych odcinkach i być może be, będę sobie zaglądał cały czas. Nie, nie widzę powodu, dla którego powinno się pisać na Facebooku, że nie, nie zaglądajcie, nie róbcie sobie tego. Niech każdy sprawdzi, 1 marca będzie okazja. Dla mnie ten komiks był na takim poziomie, jakby ci to... Kumpel trzy ławki z tyłu rysował i podrzucał takie paski, które by krążyły po, po klasie. Więc no, tak to technicznie, mniej więcej, tak wyglądało. Tak, no technicznie też to tak wyglądało. Bo te pierwsze odcinki to ewidentnie były jakieś szkice ołówkiem w zeszycie, zeskanowane na jakimś słabym skanerze, i tak to faktycznie wyglądało. No ale historia nie się, to, to historia się to... fajnie rozwinęła. Był tak, nie wiem, czy kojarzy, był tam taki spin-off o bardzo nieudolnej grze, w wersji gry RPG. Nie, nie, szczerze nie pamiętam. Ja pamiętam, że, że on istniał i że tam, tylko nie pamiętam, czy to było tu czy w buncu z zespołem metalowym, Necrophalus. Tak, tak. To było w losu tak? Mm -hmm. Tak, bo tyle pamiętam. <laughs> Okej, okay. Ty, tak ja, ja pamiętam najwyraźniej trochę więcej. No ale okej, okay. 1 marca losów spowraca i my zachęcamy do tego, żebyście sprawdzili, czy wam to leży po prostu, a nie nastawiali się na coś mega złego. Może, może odpali, mo, może wam się spodoba, może nie. Najwyżej no, nie wrócicie. Dokładnie tak. Natomiast też wpadła taka informacja, która, na którą ja długo czekałem, ponieważ Rafał Szłapa jakiś czas temu zasugerował, że najprawdopodobniej nowy Blair będzie mieć współscenarzystę, co mnie bardzo ucieszyło, bo przy całej mojej Miłości do Blera, którego uważam za nieustannie najlepszą polską próbę, e, Udaną ko próbę. komiksu superbohaterskiego, e, to jednak e, cały czas tam gdzieś w tych swoich opiniach czy recenzjach na temat e, Blera miałem podobny zarzut. Mianowicie, że historia jest me mega klimatyczna, zwłaszcza od czwartego tomu jest z mega potencjałem, który można rozwinąć w coś naprawdę fajnego, tylko że z jakiegoś powodu ten potencjał nigdy się nie rozwija i co gorsza zakończenia, zwłaszcza czwarty, piątego i szóstego tomu, były takie... Eee, no delikatnie rzecz ujmując, po prostu z, z, zawodzące. Mhm, I gdy pojawiła się informacja, że będzie, współ, będzie współscenarzysta blera, i za jakiś czas będzie ogłoszone kto to jest, no to ja bardzo mocno trzymałem kciuki, że, że nastawiłem się, że jakieś dość rozpoznawalne nazwisko zostanie tym współscenarzystą. W końcu pojawiła się informacja, współscenarzystą Blera został Paweł Kitzman. No cholera kto to jest, więc sprawdzam. Aleja komiksu nic, Gilia komiksu nic wychodzi na to, że będzie to debiutant, ale gdzieś mi tam gdzieś cały czas świtało z tyłu głowy, że kojarzę to nazwisko. No i oczywiście troszeczkę się pogooglowało, pofejsbukowało, więc Paweł Kisman jest redaktorem serwisu Pantheon, jest bardzo dużym fanem Wonder Woman i udowadnia to występując a to na Pyrkonie, a to nawet w zeszłym roku na Krakowskim Festiwalu Komiksu z prelekcjami dotyczącymi Księżniczki Amazonek. Nazwisko mi tam gdzieś tam z tyłu głowy świtało głównie, głównie z tego powodu, że przypomniałem sobie ścięcie pomiędzy mną a nim na jednej z grup Facebookowych. Jak zawsze. No, Jeśli grzyję kogoś na to, dlatego że, że się tak do, Dokładnie tak. No. Znaczy to, to nie jest, to nie, to jest tak, tak w ramach ciekawostki, to, to, to po prostu dodaję. No ja życzę nowemu współscenarzyście na Bla życie Blaira, żeby, no, żeby okazało się, że ten debiut jest naprawdę fajnym debiutem, żeby kolejny Tom Blera okazał się być historią przez duże H samocha, podkreślam, i żeby właśnie te podniósł, żeby wpłynął znacząco na poziom historii. Bardzo mocno trzymam za to kciuki. No ale z drugiej strony też muszę powiedzieć, że jednak obawy po ogłoszeniu tego nazwiska, no moje obawy nie zmalały jakoś szczególnie mocno, ponieważ no zatrudnienie debiutanta jest zawsze ryzykowne, prawda? Może się okazać, że jest to świetny debiut. A może się też okazać, że jest jakimś tam, nie wiem. Znaczy wiesz, szczerze, mampię, żeby to wyglądało w ten sposób, że jej stary potrafi pisać scenariusz, tak, to dawaj, no, tylko no coś, coś. Tak, znaczy ja przypuszczam, że prawda, obaj panowie się dogadali, że mają jakąś wspólną wizję, że pewnie Paweł wniósł swoje pomysły, które będą doskonale widoczne. No, tylko cały czas, wiesz, nastawiałem się na to, że to będzie ktoś bardziej doświadczony. O. I ja absolutnie nie mówię, że no, debiuta no, na pewno będzie złe, źle, tylko po prostu nie wiedząc czego się spodziewać, bo tym twórcy wciąż tam gdzieś są, obawy są, ale trzymam kciuki. Cały czas bardzo mocno trzymam kciuki, bo Bobler jest naprawdę fajnym komiksem. No Przez i... mikrofon nie widać, jak wywracam oczami i kręcę głową. No jest, no. No, znaczy no nie widać. No. Wierzę w wizję artystyczną twórcy Blera i tym samym akceptuję każdego, kogo on zaakceptował. Wyjdzie kolejny numer, chętnie go sprawdzę i zobaczę, mhm. jak, jak to wyszło. Obaw nie posiadam. <śmiech> no właśnie, a w się Imperium już czytałeś w ogóle? Nie. No właśnie. A ja czytam. I rysunkowo jest genialny. Oby tak dalej było. No i, że, no i żeby scenariusz też był troszeczkę, le, troszeczkę lepszy przynajmniej. To już będę zadowolony. Natomiast przejdźmy do e, rzeczy z U USA. Zwróciłem uwagę na informacje z DC. W czasach, gdy Marvel ma Gwiezdne Wojny, Główne Uniwersum i koniec. Szybkie wtrącenie odnośnie Marvela. Mhm, zaliczone. E, pojawił się zwiastun Venoma. Obejrzeliśmy go i był do dupy. Wracamy do DC. Tak jest. No więc w momencie, gdy, gdy Marvel tak skonsolidował swoją ofertę, że ma główne uniwersum i, i Gwiezdne Wojny i nic poza tym, DC można powiedzieć, że rozmienia się na drobne coraz bardziej, ponieważ z tego, co jeżeli wszystko dobrze liczę, nie wiem, czy DC Super Hero Girls można liczyć jako osobny imprint, czy nie. Ale, Wydaje mi się, że tak, bo mają inne figurki. No tak, ale jeżeli liczyć e, DC Super Hero Girls jako osobny imprint, no to został ogłoszony szósty i siódmy imprint DC Comics właśnie w tym momencie. E, i będą, Będzie to DC Ink i DC Zoom. E, oba będą skierowane dla młodszych czytelników, co oczywiście zostało już e, odpowiednio wyśmiane i skomentowane przez e, tak zwanych fanów. Mianowicie DC... To jest, że komiksy nie są dla dzieci i, tak. i że tylko dla dorosłych fanów? Chodzi o to, że DC Ink, pierwszy z tych dwóch imprintów, został zapowiedziany jako coś dla young adults. Young adults, no tutaj oczywiście ciężko dokładnie określić, jaki to jest przedział wiekowy, ale... Młodzież. Tak, bo, bo znaczy młodzież, no ja trafiłem na przy przedział, że 14-18 lat, Gdzieś tam na Wikipedii, na różnych innych źródłach bardziej wiarygodnych niż Wikipedia pojawiają się, pojawia się przedział, żeby jest to na przykład 17.21 że wiesz, no, trudno tak do końca to znowu nie widać jak przywracam oczami tak, ale... że, w każdym razie no, trudno tak do końca ustalić o co chodzi z tym young adults ale wiesz, że generalnie chodzi o to, że główne komiksy z DC są niby skierowane dla nastolatków, więc czemu robić osobny imprint, który też jest skierowany dla nastolatków tutaj przypuszczam, że chodzi bardziej o to, że... No chyba o poruszane problemy, prawda? Tak, o to, tak że... że rzeczy, które są skierowane dla young adults, no to nie są rzeczy typu Batman leje Supermana po mordzie krwawią, później się godzą, i idą do domu, tylko to są takie rzeczy bardziej w stylu mniej krwawego podejścia do tematu. Albo, pod, albo jakiegoś tematu innego niż, tak. niż akcja. I tutaj zostało zapowiedzianych jak dotąd 5-6, sześć, sześć tytułów zostało zapowiedzianych, ma do tego dojść jeszcze siódmy, który nie jest do końca zapo nie jest podany tytuł jeszcze tegoż komiksu i te komiksy mają być wydawane od razu w formie no dobra, nie w formie wydań zbiorczych bo to nie są zbiory, czyli to będzie w formie OGN-ów, będą liczyć po 192 strony w miękkiej oprawie cena 16,99 dolara i zostało zapowiedzianych tak jak wspomniałem 6 tytułów plus 7, który jeszcze nie ma dokładnie tytułu Natomiast to co rzuca się na tej liście, której tutaj może nie będę jakoś wymieniał tak bardzo do, dokładnie. Batman, Batman, Tak, Batman, Mera, Batman, Teen Titans. Ale cho chodzi o to, że zostały podane no akurat przy DC Inc. nazwiska scenarzystek. Wszystkie tytuły to, to będą pisane przez panie. Natomiast tylko przy jednym tytule, przy tym nie nienazwanym konkretnie jest, jest podane nazwisko rysownika. Więc tutaj jeszcze będzie to wszystko ogłaszane. No ale tak, no tutaj jak zostało wspomniane, Batman Gotham High, Bat Batman Nightwalker, coś o komiks o Catwoman, tytuł o ty Tytanach, tytuł o Merze, Wonder Woman. Generalnie zapowiedzi DC Inc. jakoś mnie mocno nie ruszyły. Ani nazwiska te twórczyń, ani udostępnione trzy grafiki promocyjne, no jakoś tam... Nie rzuciły się mocniej w Wim oczy. była grafika z bestią i Raven w metrze? Tak, czy? tak, tak. No, I i okładka Mery, albo projekt okładki Mery też całkiem ładnie wyglądał, ale no, no nie ruszyło to jakoś na, na tyle mocno, żebym się zainteresował wstępnie. Oczywiście zobaczymy, co, co będzie dalej za, zapowiedziane, gdy poznamy więcej szczegółów na temat tych komiksów. Natomiast jeśli chodzi o DC Zoom, czyli imprint skierowany dla grupy docelowej. 10-14 lat, tak około, tutaj zapowiedziano kilka takich tytułów, które no z miejsca mnie zainteresowały i trochę, trochę się martwię, że, że zainteresowały mnie dla tych najmłodszych tytuły. No ale... Zielona ale, latarnia wydaje się fajna. By, bo to zielona latarnia. Ale no, dla mnie bardziej na przykład Batman Tales and Once Upon a Crime. Dereka Fridolsa i Dustina Goena, czyli e, duetu, który dał nam Lil Gotham, który dał nam e, serię Lil Gotham, która była świetna. Tak, była wybitna. E, jest Superman of Smallville, mhm. Arta Baltazara i Franco, czyli tak. ludzi od Tiny Titans i od Super, super Sun. Su i, i, i t b t Hellboy. I TBT Hellboy i chyba Super Powers jeszcze tak, taka seria była. E, też. I, Mam i, nadzieję, że znowu będą kolorowanki i labirynty na końcu. To, to no, najważniejsze to, w tym. To, to byłoby super. E, więc ty, ty, ten tytuł też mnie zainteresował. Superman, Smashes, The Clan, e, Gina Younga. Mamy pewne tak, teorie e, na e, temat nie, tego tytułu. M, tak, ale m, chodzi mi o to, że zainteresowałem się tym tytułem ze względu na to, że Gina Young e, jako Debutant w komiksach zrobił jednego z najfajniejszych Supermanów w New 52, co jest dużym osiągnięciem. I teraz y, pisze komiks o tym Jap nie, japońskim, o tym chińskim Supermanie, New Superman, który też jest bardzo fajny. Mhm. I w sumie nawet byłoby spoko, gdyby został wydany po polsku przez, przez Egmont, ale szanse raczej niewielkie, tak przypuszczam przynajmniej. No to tutaj... I raczej później niż prędzej, jak chcesz. <grych> Dokładnie. Więc to, to są takie, takie trzy, dwa tytuły, m, trzy tytuły, które już na dzień dobry y, rzuciły mi się w oczy. Y, no będzie tytuł o Black Canary, więc też już jestem z miejsca praktycznie zainteresowany. Tak jak wspomniałeś, ten o Green Lanternach, no, no jest tutaj... No wymieniliśmy praktycznie wszystko. Tak, jeszcze oprócz tego jest coś o nazwie Dear Justice League i widziałem taką grafikę promocyjną, gdzie siedzi dziewczynka pisząca list i obok są bohaterowie, no nie do końca być może kojarzeni z Ligą Sprawiedliwości, ale przecież Liga Sprawiedliwości to nie jest jakiś jeden sztywny skład, on też się zmieniał. Jest coś o nazwie Super Sons, więc może to będzie... Nie wiem co to będzie, może jakiś <śmiech> Robin plus Superboy Team-Up. No zobaczymy. Te, tak jak wspomniałem, no, jeśli chodzi o informacje na temat poszczególnych komiksów, no jeszcze nie do końca. Wi wiadomo, wiemy, znamy część tw zespołów twórczych, znamy tam jakieś pojedyncze grafiki, ale wszystko będzie jeszcze ogłaszane. DC Inc i DC Zoom mają wystartować na jesień tego roku, no ale tak, ja, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby właśnie do coraz, coraz to nowych grup docelowych te, te komiksy próbowały docierać, bo, mhm. bo w ten sposób można zwiększyć jak najbardziej zainteresowanie medium. No i też wydaje mi się, że jeśli biorą, e, po, m, tak dużą uwagę przykładają do tytułów dla młodszych, to może one będą na jakimś poziomie, bo te książeczki, które widzisz, przygody Batmana czy coś, to no, one są... Słabe? Tak, to bardzo delikatnie y, po, powiedziane, a teraz jeśli będzie coś, co będziesz mógł, powiedzmy, dzieciakowi kupić, czy wiesz, czy biblioteki będą mogły nawet mieć, y, dlatego, żeby, y, żeby był jakiś morał, jakieś przesłanie, jak to no, w historii dla dla dzieci quasi-edukacyjnej po powinno być. Jeśli to był, Wiesz, na co mam nadzieję, że to będzie taka mm, uproszczona powiedzmy, wersja tego, co nam Straczyński dał w wiesz, nieodżałowanej serii, jaką jest Brave and Bold, mhm. gdzie każdy numer dotyczył jakiegoś poważnego problemu. Tak, tak. Jakby. Samobójstwa, odwagi, zaufania itd. Więc wydaje mi się, że to bardzo fajna inicjatywa. Tylko jedyna rzecz, ale to, to już jest tylko i wyłącznie w formie e, do dowcipu obok mm -hmm. siebie DC i Zoom. To niestety zawsze mam przed oczami e, blitz Jeffa Jonesa, jak e, Zoom zabija żonę Flasza. Mm -hmm. I to. Mm. Ja, ja ci powiem tak, że jak. Czytałem pierwszy raz zapowiedzi tych imprintów to tak mówię że kurczę Zoom to jest taki złoczyńca w głównym uniwersum. Ink to też jest złoczyńca w głównym uniwersum. Mówię, co oni kurczę kombinują. Znaczy ink jest bardzo mało znany, znaną postacią. Poczekamy no jeszcze, tylko Poczekam tak jeszcze do... na imprint DC Onomatopeia, też nikt go nie zna już. <laughs> okay. Jeszcze tylko tak dopowiem, że rzeczy z DC Zoom będą tańsze, ale też mniej obszerne i tutaj mają liczyć po 128 stron, kosztować dyszkę nie, w dolarach oczywiście. Więc te, Spoko, te, no. też całkiem to rozsądne, żeby dla tych młodszych osób było to tańsze, bo Young Adult no być może będą, będą to osoby, które już same będzie ich stać na, na kupienie danego komiksu, a tak to, tak. żeby jakoś nie obciążać mocno budżetu rodzinnego, to te, te rzeczy dla najtańszych są nieco, są dla najmłodszych wróci, są nieco tańsze. Ja z, z, będę z przyjemnością obserwował co tam dalej się będzie działo, no ale tak wracając do tematu imprintów DC, zobacz sam, tak. Young, Young Animal, Animal mm -hmm. Wildstorm oczywiście. Nie, tak. O ile w żyje jeszcze? Wildstorm żyje i ma się całkiem, ma się całkiem fajnie. Vertigo, które no, z dobra. zdycha na naszych oczach, ale już został zapowiedziany restart też jakoś na jesień. Zostało zapowiedziane chyba też na jesień Milestone, od, odrodzenie tegoż, tegoż imprintu. Pewnie dowiemy się wszystkiego jak zawsze w San Diego. Dokładnie tak. Został zapowiedziany też niedawno imprint autorski dla Bendisa. Nazwa mi w tym momencie uciekła, ale będzie. I Więc... go nazwą Świat Bendisa <śmiech> i będzie taki mały Bendis jadący na trójkołowym rowerku. Świat Bogiego to było bardzo fajna mhm. animacja. Bajka, bo do, do, tego ma, do tego mamy DC Ink DC Zoom. No jeśli liczyć DC Super Hero Girls jako osobny imprint, no to to już mi wychodzi 8. No i no, ja tak jak mówię, no można się w tym pogubić z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że nie jest wszystko wrzucone do jednego worka. Marvelu ogarnij się, przywróć Maxa. Proszę. Może... Mogliby też Marvel Knights przywrócić, bo tam fajne się serie... To był imprint, nie? Mm -hmm. Tam się fajne serie ukazywały. Tak, tak. Też Marvel Knights było bardzo fajne. No, Stamtąd no. było rekwiem Srebrnego Surfera? Tak. Stamtąd. No, tak. Świetna historia. Tak samo jak <coughs> Submariner The Depths, które A, też tak bardzo, bardzo mile, mile wspominam. No i wiele innych tytułów. Mm -hmm. e, Co tam w Non-Stop Comics? No w Non-Stop Comics z kolei tutaj tylko tak chciałem zwrócić uwagę na to, że niedawno pojawiła się informacja, iż e, pieśń zapomnienia y, z, y, Roberta Kirkmana czyli Oblivion Song zostanie zmieniony tytuł na y, pieśń od i jest to drugi taki przypadek nie przepraszam to już jest trzeci taki przypadek gdy y, zmienia się jakiś tam detal w, w, da w danym komiksie i po prostu do, dochodzę do wniosku że chyba nie do końca tak to powinno wyglądać y, bo wychodzi na to że tłumaczę bądź też osoby tam odpowiedzialne za redakcję danej serii, najpierw tłumaczą podtytuł, bądź też tytuł, danego komiksu, a później, gdy, gdy przychodzi już sam materiał do tłumaczenia, okazuje się, że what the fuck, co byśmy zrobili? I tak było, tak jest właśnie w przypadku Oblivion Song. Tak wcześniej było w przypadku drugiego tomu Rat Queen, z którego polski tytuł najpierw, się miał, najpierw miał brzmieć okazałe jądra nrygota. Później najprawdopodobniej ktoś dostał ten komiks do przetłumaczenia. Okazało się, że tam żadnych jąder nie ma w tym komiksie i trzeba było zmienić. Dalej uważam, żeby spoko wyglądało na półce. Kie... No, no. <śmiech> trzeba, trzeba było zmienić na okazałe macki nrygota, Ach. co jest dużo bliższe z zawartości komiksu. Czy ktoś pomylił tentacles testicles? Bardzo możliwe. Kiedyś w czasach tylko przerwy tutaj mhm. planszówkowych wychodziła taka gra, która się nazywała Dungeonier. I tam z kardu kładałeś loch taki, wiesz, taka trochę magia i miecz, te, te klimaty. Fajna mhm. gra. I Galakta wydawała e, dwa takie pomniejsze zestawy w jednym. I był konkurs na nazwę. Mhm. I Ktoś wpadł na najlepszą, bo to wiesz tam elfy, krasnoludy, umarla, nie umarli i tak dalej. Mhm. Ktoś zaproponował Agatka i Upiorny Tukan. I nie przeszło, natomiast było wielkie lobby, które bardzo chciało mieć na półce grę o mrocznych elfach, która się nazywa Agatka i Upiorny Tukan. Więc uważam, że głupie tłumaczenia mają jak najbardziej sporo sensu, ponieważ są zabawne. Mhm. Tak samo jak, e, jak ostatnia gra z South Parku, Fractured Pad Hall. Mhm która ostatecznie nie została przetłumaczona, mimo, że były dwa cudowne tytuły przygotowane w tyłku akcji i yy, yy, rozdarci, ale z życi. Cudowne. No, ten, ten drugi płynie, jest najlepszy, rozdarci, Dokładnie. ale z No, <śmiech> yy, no Generalnie wracając do non-stop comics, jeszcze był przypadek yy, odrodzenia, gdzie... Rural, rural Noir zostało przetłumaczone na wiejskie Noir, a później poprawione na prowincjonalne Noir, bo wiejskie Noir trochę brzmi jednak wiejsko. W Polsce słowo wiejskie się kojarzy z obciachem, prawda, z, tak, z taką żenadą i ogólnie zasofaniem, więc to wiejskie Noir to raczej się kojarzyło, nie wiem, że ktoś kogoś widłami dziawną, prawda? Mogli dać agro ciemność. <śmiech> Byłoby, byłoby spoko. Znaczy plus za to, że poje, gdy przychodzi co do czego to jednak potra wydawnictwo potrafi się uderzyć w pierś, powiedzieć, a kurde w sumie bez sensu tytuł i zmie zmieniamy. Yy, no ale z drugiej strony może lepiej, nie wiem, nie tłumaczyć rzeczy tak szybko, po prostu nie wiem, wrzucać w zapowiedzi oryginalne tytuły z adnotacją, że Polska, polski tytuł pojawi się w późniejszym czasie. Coś w ten deseń, co no myślę, że byłoby lepszym troszkę rozwiązaniem. Nie wiem, czy słyszałeś... o. Ale powiedz mi, czy to tak naprawdę coś zmienia, że zmienią tytuł? To nagle komuś, jak to ktoś już miał kapliczkę przygotowaną i wygrawerowaną, że musi zmieniać? To Za... tak naprawdę jest tylko tytuł. Zapew... To... Zapewne, no nie, ale... Widzimy co się dzieje na, na rynku komiksowym każdego dnia i czy jesteś w stanie podać jakiekolwiek inne wydawnictwo, które w pół roku zmieniło dwa podtytuły swoich komiksów? Nie. Otóż to. Ale też mam to gdzieś. No ja też nie robię z tego dramatu. <głos> znaczy, nie, nie, nie mówię, nie że, robię że, z tego tłum, drematu, że, że histeryzujesz, tylko mm. jakby wiesz, jakby przesunęli datę wydania. To to, to jest większy A to, to dopiero przed nami. Albo nie zmieścili się z tekstem w dymkach. To już za nami akurat. Mm -hmm. <laughs> Albo nie zmieścili się z premierą. No to, to, się, to, się, to, się, to się też już zdarzyło. Generalnie tak jak byłem, no, no nie histeryzuję, nie rozdzieram szatnie. Nie, jest, nie, nie, nie, jest, nie jestem typowym użytkownikiem forum gildy nawołującym do zbombardowania siedziby wydawnictwa, nic z tych rzeczy. A przenieśli się, prawda? Już nie są tam, gdzie te się gdzieś na Brynów się Tak, tak, przenieśli. tak, przenieśli się. No ale generalnie po prostu, zwłaszcza w kontekście wywiadu, który udzieliła Sonia Draga jednej z gazet w ostatnim czasie, wy, wydaje mi się, że ta pojawiła się taka malutka rysa na, na szkle, którym jest nonstop Comics, które cały czas wydaje świetne komiksy, wydaje w bardzo dobrej jakości i w bardzo dobrej cenie, no ale gdy czyta się panią Sonię Dragę, czyli yy, właścicielkę jednego z największych, jeśli nie, nie największego wydawnictwa w Polsce, która mówi, że he he, kup, wydajemy komiksy, bo w sobie nie są takie głupie jak myślałam, używam tutaj skrótu myślowego, no to hmm. To znaczy tak, je, je, jest, jest ostatnią, to słaba rzecz. No. Ostatnią wypowiedź e, pani z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ja staram się unikać tego skrótu i ludzi. Czyli mnie oczy i uszy nie mylą, że mistrzostwa świata w skokach narciarskich rozgrywają się w stolicy Korei Północnej. Ojoj. O, osoby publiczne. Tak, mm. tak jest. Oh yeah no Twitter tak. działa, Google nie. Tak, tak jest, więc generalnie... Tylko, tylko tak w ramach ciekawostki chciałem to, tak, chciałem, tak, oczy, chciałem oczy, to powiedzieć. Niezależnie od tego, czy są to okazałe jądra, czy okazałe maski, nerygota, komiks i tak tra, trafi w moje łapy, czy jest to pieśń zapomnienia, czy pieśń odchłani. Też mnie to tam loto, tylko po prostu gdyby nie, nie trzeba było... Gdyby, wpro o, tak, gdyby wprowadzić takie zmiany w systemie pracy, żeby nie zmieniać co mm -hmm. moment jakichś tytułów, byłoby naprawdę fajnie. Mam jeszcze odnośnie e, trochę w nawiązaniu do stop Comics. Mm -hmm. e, twórca Headlopera. Nie wiem, czy śledzisz go na Instagramie. Nie. Niestety. No, zaraz to zmienię, okej. Okay. No, to bo... znaczy, e, wa warto śledzić, bo fajne rysunki wrzuca, tylko e, ostatnio sobie ogarnął Bulldog'a i jego Instagram stał się <śmiech> to miejscem dla Bulldoga. Dlatego moja dziewczyna teraz powie. <grymne> Okej, okay, rozumiem. No, ale czekam na kolejnego Headlopera bardzo, mhm. bo w sumie drugi tom już jest w... Zapowiedziach na kwiecień. Okay. Zaraz w, w wydawnictwie Image w Zapowiedziach na kwiecień, więc w Polsce przypuszczam druga połowa roku, chociaż, nie, chociaż ja Non Stop Comics to... <laughs> najprawdopodobniej może, może wydać... No, no, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ja na przykład zauważyłem, że obecna data wydania drugiego tomu The Black Monday Murders jest o tydzień wcześniej niż w Stanach. Nie wiem, czy wydawnictwo Non-Stop Comics sobie zdaje z tego sprawę na chwilę obecną. Mam nadzieję, że sobie zdaje sprawę i może, może nie robi im to jakiejś wielkiej różnicy. No Skoro z Oblivion Song prawda? pierwszy tą wydadzą w momencie, gdy Amerykanie nie będą mieli jeden zeszyt, wszystko przed nami. A widziałeś w ogóle opinię o tym jakiejś wam w anglojęzycznych mediach? Że, że my dostajemy pierwszy tom, a oni zeszty? Nie, nie wiem czy w ogóle w anglojęzycznych mediach wiedzą gdzie jest Polska, więc tym bardziej nie widziałem żadnych opinii znaczy, na ten temat. Wiesz, niektórzy wiedzą gdzie jest Kalisz, a niektórzy wiedzą gdzie jest Czechosłowacja, więc to chyba zależy od tego kto, kto tam siedzi w tych mediach. W każdym razie nie widziałem, nie widziałem jakiejś, jakiejś opinii, aczkolwiek na najbardziej znienawidzonym przeze mnie serwisie, który odwiedzam Bleeding regularnie, cool. czyli Bleeding Cool pojawiła się informacja, że amerykańscy krytycy, bo to nie są recenzenci, to są krytycy, oni też dostaną od razu pierwszy tom w całości. Więc być może jest to jakaś szersza akcja zaplanowana przez Skybound, no, no nie wiemy jak to wygląda, fakty, fakty są takie, że dostaniemy cały tom, gdy Amerykanie będą mieli jeden zeszyt. Mnie zawsze zastanawia jest, jest to, spoko. Opcja, to, no? że dostajemy właśnie od Skybounda mm. pierwszy tom, kiedy Amerykanie mają pierwszy zeszyt, tymczasem Taurus ma z nimi po prostu jakieś kosmiczne przeprawy na noże, nie wiadomo mm. co. No to jest, to jest smutne niestety. Ja, ja tak jak kiedyś wspomniałem w e, tekście na, na blogu, że bardzo współczuję e, rodzinie familii Pietrasików, e, która przez, nie wiem, ile lat próbuje, próbuje już ściągnąć te Deadly Class do Polski. No a tymczasem, hej, Don't Stop Comics, yo, macie tutaj low, <śmiech> macie trzy tomy od razu, Puh, a co? No to to jest, to jest słaba opcja. Zdecydowanie. Przechodząc do komiksików. Imidżu ogarni się, tak. Przechodząc do, komiks do komiksików, zaczniemy od, od legendy. Zaczniemy od legendy, która ziściła się i, i ma mamy to w rękach, czyli bośniacki płaski pies. Komiks, który stał się już takim komik naszym fandomowym żartem. Fu, fandom. No ale wi wiadomo o co chodzi Fandomowym żartem ze względu na to Że pierwsze zapowiedzi tegoż komiksu Pojawiły się hu, hu, hu, lata, lata temu, temu. I no, w tych zapowiedziach Kultury gniewu bośniacki Płaski pies sobie tak był I był i był i po prostu już w pewnym momencie Stał się takim, takim obiegowym żartem Że jak się w końcu ukaże To nastąpi koniec świata Bośniacki płaski pies. Ja trzymam kciuki dalej. To... Bośnianski płaski pies się ukazał końca świata coś nie widać. Nie, nie, jesteś zawiedziony tym faktem. Zacznie, po feście może się kończyć świat, mm -hmm. już nie będzie mi zależeć. Okej. Okay. Więc Bośniacki płaski pies autorstwa Maxa Anders, Andersona i Larsa <śmiech> Sunessona. Bo to jest J. Mm -hmm. spra sprawdzałem e, i. E, Nastawię, prze, przez to, że ten komiks był tak długo w tych zapowiedziach i, i już stał się takim komiksowym złotym gralem, jakąś legendą, która nigdy się nie ukaże, nastawiałem się na coś, co będzie po prostu wiesz, przeczytam i będzie, o Jezus Maria, najlepszy komiks świata, 11, Warto było czekać 11 na 10 warto było czekać. Ja uważam, że jak najbardziej warto było czekać, aczkolwiek dostaliśmy komiks, który jest bardzo dobry, ale dla mnie nie jakiś rewelacyjny, super odkrywczy czy coś w ten deseń. Niemniej... I na koniec roku będzie jednym <śmiech> z twoich <śmiech> ulubionych. Tak, tak, tak i, samo tak, jak z, będziesz smażyć się w piekle. Tak, zde zdecydowanie już, już jest przygotowany do rankingu top 3 najlepszych komiksów, ale na, na, nie mogę przecież teraz od razu po, odkryć wszystkich kart. Generalnie historia opowiada o tym, że w Słowenii w roku 1999 trwa konwent komiksu alternatywnego. Na którym się główny, pojawia się główny bohater komiksu, cały ten konwent ma doprowadzić do takiego e, porozumienia ponad podziałami pomiędzy narodami e, z Bałkanów podzielonych wówczas z, w głębokim, przez głęboki konflikt. No i je, tym głównym bohaterem jest właśnie Lars Juneson. On otrzymuje tam telefon od dawno niewidzianego znajomego, który do, domaga się zapłaty za użycie jego postaci w jednym z jego komiksów, a poza tym chce mu sprzedać pewne dzienniki wojenne. No i Lars e, decyduje się spotkać się z tą osobą na miejscu, zostaje ostrzelany przez Moździerz strzelający lodami. Po drodze, e, później rusza w podróż przez, przez Bałkany, spotyka bośniackie płaszczaki, które są... Płaskimi psami, które przejechał. One są płaskie, bo przejechały je czołgi, ale dalej żyją. Generalnie można powiedzieć, że ten, ten komiks staje się od, od samego początku, od, od pierwszych stron, takim bardzo mocno e, psychodeliczno-abstrakcyjną historią. Czyli coś, co bardzo lubię zdecydowanie. Mm -hmm. I pod tym kątem, pod te, kątem takiego bardzo pozytywnego zakręcenia. No, no ja jestem, jestem usatysfakcjonowany tym, co Bośniacki Płaski Pies zaprezentował. Historia w pewnym momencie staje się odrobinę zbyt dziwna, nawet jak dla mnie, ale muszę przyznać, że cały czas jest, no, jest w niej sens. To nie jest tak, że już w pewnym momencie aut autorzy kompletnie odpływają, czy, czy coś w ten deseń i Grant Morrison style, nie wiemy o co chodzi, i musimy korzystać z internetu, żeby ktoś nam to wytłumaczył. Nie, ta historia jest jak najbardziej zrozumiała. Tutaj jest bardzo fajny wątek, tak, tak spojrzałeś, prawda, teraz. Jest bardzo <grym> fajny wątek zamrożonych zwłok Tito, które są przewożone przez lodówkę, w lodówce przez cały kraj. I, i ten wątek <grym> jest bardzo istotny, wbrew, wbrew pozorom początkowym. No, generalnie jest tutaj dużo wątków, które są poruszane i one w pewnym momencie się tak fajnie splatają i dają zamkniętą konkretną hi historię, no ale wszystko tutaj trzeba brać z takim dużym przymrużeniem oka, mm -hmm. ponieważ na, na pierwszy rzut oka, no tak jak wspomniałem, mamy taką bardzo psychodyliczną, zakręconą e, historię, ale gdy przefiltrujemy to sobie wszystko, to dostajemy obraz po prostu podzielonych Bałkan, które, które trawi krwawy konflikt, no te, ta mm, te na, naboje artyleryjskie na, na lody to jest oczywiście taki, taki symbol w pewnym sensie, bo tutaj no jest poruszony wątek właśnie tych, tych zmagań wojennych, które dręczyły tamten, tamten okres i gdy już właśnie przefiltrujemy sobie tą, tą taką... Główną historię, która się wydaje dość, dość dziwna, to zobaczymy, że autorzy w swoim bardzo specyficznym stylu po prostu komentują to, co widzieli też na własne oczy, ponieważ tutaj wstępie mamy na, napisane, e, co, co autorów e, łączy z Bałkanami e, i pod kątem właśnie tego ukrytego przesłania, który jest w tym komiksie. No to jest dużo do odkrycia, to co się dzieje na, na kadrach w drugim, na trzecim planie, jest tutaj sporo takich kadrów, które na przykład na, na imprezie w ambasadzie Szwecji, tutaj nie będę może mówił co doprowadziło do bohaterów do tego miejsca, ale jest ambasada Szwecji, gdzie mm, głównych bohaterów oprowadza kobieta mówiąca o tym jak to Szwecja prawda, pomaga tutejszym, tutejszym kobietom, a w tle dzieją się rzeczy zupełnie te, temu przeczące, tylko trzeba właśnie to przy, przyuważyć, ponieważ są to nieraz ta, tak małe rzeczy, że, że mogą umknąć. Rysunkowo jest to no jest to bardzo ciekawe, jeśli chodzi o, o warstwę graficzną, tutaj widać, że we wstępie jest tak w ramach ciekawostki dopowiem, że jest napisane, że obaj wymienieni przeze mnie jakiś czas temu twórcy no wspólnie pracowali nad, nad warstwą graficzną tego komiksu i nie do końca już w pewnym momencie było nawet wiadomo, który z nich odpowiadał za jaką część kadru, więc jest to praca wspólna w takim zakresie jak tylko wydaje się to mo możliwe jeśli chodzi o komiks. No i właśnie bardzo mi się podoba to, że każdy kadr praktycznie coś tutaj ukrywa, że nie, nie, nie jest to komiks tylko do przeczytania i odłożenia na półkę i stwierdzenia, o fajne, fajne było, warto było, tylko no, tak jak mówię, na każdym kadrze jest coś, co można wypatrzyć, jakaś ciekawostka, jakiś smaczek, jakaś rzecz, która właśnie okazuje się później dość istotna dla głównej fabuły. No i to jest właśnie taka rzecz, którą ja lubię. Tutaj może porównanie będzie mało precyzyjne, ale jak się czyta Czu, na przykład swoją drogą ósmy tom niedawno się ukazał, też polecam jak najbardziej. Gdy się czyta Czu, w, w tym drugim, trzecim planie też się dzieje mnóstwo rzeczy. Tylko że tam to są raczej takie easter -eggi do wyłapania, że odniesienia jakieś popkulturowe i tego typu rzeczy. Natomiast w bośniackim, płaskim się. Każda rzecz, którą możecie znaleźć w tle, później może się okazać bardzo istotna. No i też bardzo mi się podobało właśnie wyjaśnienie samego tytułu komiksu, ponieważ przez jakiś czas się wydaje, że te bośniaskie płaskie psy tam nie odgrywają jakiejś szczególnej roli na łamach głównej historii, no a potem się okazuje coś zupełnie innego i jest to też w bardzo pozytywny sposób ukazane. Bardzo mi się podoba taka sekwencja, gdy zostały odnalezione cztery skrawki e, autorstwa jednego z bohaterów komiksu no i inni bohaterowie starają się ułożyć z tych czterech skrawków e, e, dziennika historię, która mo może oznaczać co, co, co się działo w tym czasie, gdy te skrawki powstawały. Jest to taki Meta-komiks, komiks w komiksie, też bardzo, bardzo fajne zagranie. E, bardzo mi się też podobało zawarty po głównej fabule słowniczek, e, wyrażeń, które się pojawiają w, w, w bośniackim płaskim się. E, na przykład każda, każde państwo, które jest w tym słowniczku wymienione jest um, jest opisane na zasadzie, że jest to miejsce, w którym wytwarza się takie i takie piwo na przykład. W nawiasie nie jest za dobre. Więc to też jest takie z, z przymrużeniem oka bardzo dużym napisane. I na samym końcu dostajemy jeszcze dwie historie takie, można powiedzieć, poboczne, ponieważ jedna jest no, niezwiązana z bośniackim płaskim psem, za wyjątkiem tego, że pojawiają się w nim bośniackie płaszczaki. Natomiast druga historia jest takim rozwinięciem jednej rzeczy, która pojawiła się dosłownie na dwóch kadrach na samym początku komiksu. No i właśnie autorzy Max Anderson rozwinął to do formy kilkustronicowego komiksu. Więc mamy tutaj dwie dodatkowe historie. Jako, tak jak już wspomniałem na, na początku, jak, jako rzecz, na którą oczekiwaliśmy chyba dekadę, nie jest to komiks, który po prostu wyrwał mnie z butów, ale jest to naprawdę bardzo solidna historia, bardzo dobrze opowiedziana, świetnie narysowana. No i jak to u Kultury Gniewu też fajnie wydana, więc zdecydowanie polecam. Cena okładkowa 49,90. Czy warto było czekać to ocenicie sami. Ja po prostu Zachęcam do tego, żebyście zdecydowali się sprawdzić jakość Bośnia bośniackiego, płaskiego psa. Czyli jesteś zadowolony? Jak najbardziej. Dobra. Ja chciałem powiedzieć o komiksie, który się nazywa Syn Candy, I autorem scenariusza jest Roberto Jolini. Natomiast autorką rysunków jest Joanna Krótka. Na komiks trafiłem robiąc sobie taki mały... Jest polski odpowiednik słowa research? Poszukiwania. <laughs> Dokształcając się z, o, trochę o autorkach komiksu Istota, na, na który bardzo czekam. Przepraszam, o... takie wtrącenie. Mam nieraz wrażenie, że słowo research już jest bardziej polskie niż angielskie. Może. Niestety. Zadomowiło się. A co zrobić? Mhm. A, sprawdzając autorki a, ko, komiksu Istota, a właściwie antologii komiksów e, istota. Trafiłem na na Krótką i w czasie, kiedy szukałem o niej informacji na jej stronie znalazłem właśnie komiks Syncandi, więc postanowiłem go sobie zakupić, zakupiłem go cyfrowo, kosztował chyba 9 euro, coś takiego. No, e, syn, i jeśli chodzi o Synkandy o historię, IQ e, to jest syntetyczna e, kobieta, która budzi się w lesie i została skradziona, żeby opiekować się synk, która jest zabójczynią i trafiła do tego lasu, żeby sobie w spokoju umrzeć, ponieważ w tamtych czasach już nikt nie umiera i tak dalej i tak dalej. E, ale że IQ została zabrana, zanim mm, została do końca sformatowana, e, ma bardzo podatną Swoją psychę na to, jak, jak. Znaczy, łatwo jest ją zranić, łatwo jest na, na nią wpłynąć. Więc jest, można powiedzieć, trochę takim dzieckiem, że, że można o, niekoniecznie mieć na nią taki wpływ, jakby się chciało, i odkrywa w sobie zdolność, jakby komunikacji z tym całym lasem i otoczeniem za pomocą muzyki. Tam pojawia się jeszcze jedna postać takiej szamanki, i to są jedyne postacie, które się tam przewijają e, przez cały komiks. Z tego co wyczytałem prace zaczęły się w 2015 e, roku, a od e, 2016 e, ukazywał się miesięcznie. Łącznie ma 140 parę stron, chyba tam 10 rozdziałów było. I e, co sądzę o samym komiksie? E, bardzo widać inspirację e, Mangą. I znalazłem sporo znaczy musiałem, musiałem znaleźć podział gatunków mang i to uh, uh, uh. tego jest bardzo dużo znalazłem wspomnienie, że nawiązuje do mank Yuri przedstawiających związki lesbijskie i no, jak najbardziej się z tym zgadzam po, po lekturze komiksu, ale ukazuje to w, no, w ładny sposób, po prostu je pokazuje, nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast do scenariusza mam sporo, sporo ale, znaczy jest przegadany moim zdaniem i jest wiele rzeczy, które są dialogiem albo często monologiem, które można by spokojnie pokazać rysunkami. I to jest komiks, nie książka, więc wydaje mi się, że tutaj powinno to Trochę inny sposób zagrać, bo na przykład masz, masz kadr, w którym IQ jest z tyłu, odbywa tamtą swoją podróż, żeby uratować synk. I jest tak, że w tle masz, masz to, to, jak ona idzie i coś robi, natomiast na przednim kadrze masz tą szamankę, która opowiada o tym, co ona robi. I Te, też tego nie lubię. No. No, nie, nie po to masz komiks jako to się, formę wizualną, żeby. Jak możesz coś opowiedzieć obrazem, to należy to zrobić obrazem. Ale to, to się tak trochę przypominają teraz amerykańskie komiksy z lat 60. -tych, 70. -tych, gdzie dana postać coś robi, mówi o tym, co robi. Jeszcze dodatkowo e, gło, głos z ofu, narrator, mówi e, tak, on to robi. Więc, więc... Znaczy, wiesz, jeszcze to, to, jest, to byłby to, opis. To, to, to jest dość specyficzne. No, no e... Historia jest ładna, ale dość, dość wtórna, tak naprawdę nic ten scenariusz specjalnie nie wnosi. Jest poprawnym scenariuszem, i z niedociągnięciami można powiedzieć warsztatowymi moim zdaniem. Jest rzecz, której ja na przykład nie znoszę w grach, czyli masz, ukradła jakiegoś syntetyka, synk, i uciekła do lasu umrzeć, i nikt jej nie szuka, i ten las jest gdzieś na końcu świata poza zasięgiem. To jest tak jak w grze masz niewidzialne ściany i po prostu nie możesz wyjść dalej, bo, bo nie możesz. Trochę mi brakło, brakło świata. Jest fajny dialog pomiędzy postaciami, właśnie pomiędzy tymi trzema postaciami, ale jest dość pusty świat. I teraz przechodząc już do rysunków, bo nie ukrywam to jest jedyne co, co jest naprawdę warte uwagi tutaj, przez te mm, 10 rozdziałów, można powiedzieć, widać jakby postęp e, Joanny Krótkiej w, w rysowaniu. Bo pierwsze są dość mm, toporne, można powiedzieć. Miałem wrażenie, że jakby język komiksu jest czymś e, nowym dla autorki. I jest parę rzeczy, które mi, no, których ja nie lubię, na przykład, bo ja nie znoszę gradientów. Ekstremalnie, nie z naszych gradientów, więc trochę mi to przeszkadzało, ale zauważyłem, że są rzeczy, które od razu poprawiają ten komiks. Jeśli mamy na stronie tylko dwa kadry, to bywa różnie, bywa pusta. Natomiast jeśli tych kadrów robiło się więcej, to od razu łatwiej się to czytało. Natomiast w momencie, kiedy dochodzisz do jednostronicowych ilustracji, to po prostu głowa mała, one są przepiękne. I e, moment, kiedy IQ po raz pierwszy e, śni i pojawia się taki rodzaj abstrakcji. To jest kosmos. to Tak żałowałem, że cały ten komiks w ten sposób nie wygląda. E, scena, kiedy skrada się przez jaskinie i wszystko jest czarne, i białymi liniami są narysowane skały i IQ. I jest tak, że musisz je dopatrzeć, bo czasem myślisz, że to skała, a tak naprawdę to, to jest jej noga. Więc to, to były niesamowite strony. Wszystko co było związane z abstrakcją jest kosmicznie dobre. I, I to są przepiękne ilustracje, jeśli zobaczycie sobie, bo pewnie tam udostępnimy o ile, no udostępnimy. E, plakaty, które są do, do synkandi, to no, na całe plecy byś sobie mógł wydziarać. Chociaż nie kapał, hmm. bo nie możesz tego wtedy oglądać, a to, to warto oglądać. Najgorzej. no. To może po prostu... Pozostawić to w formie plakatu. Tak, no to też jest jakaś <grymiennie> opcja, oczywiście. <grymiennie> Przepiękne prze są te ilustracje, te motywy, które się później pojawiają z kryształami. Super są. Przez pewien czas kolor odgrywa dość ważną rolę, ponieważ pokazuje, że jakby nastrój, w którym jesteś i tak dalej, i postęp historii, kiedy staje się lepsza. Ale czasem mam wrażenie, że przynajmniej w początkowych częściach lepiej by było. Gdyby ten komiks był czarno-biały, jest jedna rzecz, której nie zrozumiałem: jest tylko jeden moment w komiksie, kiedy szamanka jest kolorowa, całkowicie. W sensie ma włosy inne, skórę inną, ubranie inne, a później wszystko znowu jest w, yy, w jednych barwach. Więc tego, tego akurat trochę nie zrozumiałem, yy, co się tam wydarzyło. Yy, natomiast, yy, no. Dla samej tej abstrakcji wa warto jest, jest to sprawdzić, bo te ilustracje są naprawdę, naprawdę przepiękne. Okładka jest już przepiękna. Miałem już pewne wątpliwości e, co do scenariusza, jak zobaczyłem okładkę, dlatego że nie było napisane scenariusz, tylko było napisane słowa. Słowa? W ogóle padło na okładce words? words? Okej. Okay. Nie rzadko spotykane. Tak, no właśnie. Eee... Tak. <głos> <głos> Nie, no, scenariuszowo jest. Rysunkowo widać wielki postęp od początku prac do tego, co jest teraz. A patrząc na to, jakie Joanna krótka tworzy ilustrację. Wow, to. Na istotę czekam jeszcze bardziej niż, niż, niż czekałem, bo to będzie co, coś przepięknego. Także polecam sprawdzić yy, i a jeśli chodzi o jeszcze jedną rzecz, yy, czytając o synkandi yy, yy, znalazłem informację, że yy, Roberto Jolini, który jest. Słów. Włosko, znaczy jest mieszkającym w Japonii, australijczykiem włoskiego pochodzenia, zajmującym się filmem, sztuką, wideoartem, tworzeniem słów i realizacją nagrań radiowych, pewnie, że nagrań radiowych, to, że zatrudnił Joannę Krótką do zrealizowania jego scenariusza filmowego. I to wygląda czasem właśnie jak, jak zrobienie storyboardu. Hmm. Więc dla rysunków tak, zwłaszcza mniej więcej od 1 komik trzeciej komiksu. Wtedy tak naprawdę, natomiast scenariuszowo jest, jest miałko. Ale podbudowuje mnie to jak najbardziej właśnie w oczekiwaniu na istotę, czy jakiekolwiek inne e, prace Joanny Krótkiej z tego co widziałem nie ma profilu na Facebooku. Natomiast jest na Tumblr i na Instagramie. I możecie sprawdzić wpisując po prostu Janna, Krótka i znajdzie się jej <coughs> portfolio na stronie. Tak jest. Polecam I, mega. I mam już je na Instagramie polubione. Od jakich, znaczy obserwowane od jakiegoś czasu i tak ro, robi wrażenie zdecydowanie. A jeśli chcecie zobaczyć jeszcze jak to powiedzmy w ruchu wygląda to teraz widziałem że pojawiła się Seria koszulek dla e, Medicine właśnie z wzorami Joanny krótkie, Także Kosmos polecam. Natomiast co do e, słów, o których wspomniałeś to od, od razu mi się o, oczywiście wtrącenie o imidżu tadał, <grybujesz> trzeba odhaczyć od razu mi się skojarzyły komiksy z Extreme Studios Czyli Rob Liefeld style, gdzie większość tych początkowych zeszytów poszczególnych serii nigdy niedokończonych yy, wyglądała także okładka Rob Liefeld, Prze odwracasz stronę, a tam tak, yy, pomysłodawca Rob Liefeld <grych> i następna osoba scenariusz. I te, tak mi się to teraz skojarzyło ze, ze, z, tym, słowami. z tym, co mówiłeś o, sło, o słowach, bo po prostu wtedy większość tych komiksów polega na tym, że tak to sobie wyobrażam przynajmniej, przychodzi Rob Liefeld, siada i mówi, Ej, słuchajcie, mam taki i taki pomysł, kto to napisze? I więc tak, tak mi się to teraz skojarzyło z słowami. Mm -hmm. No i też większość tam tych komiksów no, nie była jakaś szczególnie dobra pod kątem fabuły. Więc, więc. Takie, takie luźne skojarzenie. ale to to. No, rozumiem o co, mi, o co ci chodzi. Mi chodziło raczej o to, że to e, miałem wrażenie takiej m, przekombinowanej sztuki, można powiedzieć. Wiesz, o co chodzi. Mhm. Tak jak tutaj e, nawiązałem do tego e, całego um, rzemieślniczych rzeczy, które. No trochę mnie bawią. Jak, znaczy oczywiście rozumiem, że coś jest wiesz, o, o, robione ręcznie i tak dalej, ale jak widzę, że jest rzemieślnicza piekarnia, to jakby to nie było rzemiosło. Co, co będzie na, dalej? Kraftowe kowalstwo? Zegarki craftowe. No, no, no zobaczymy zobaczymy co, co będzie dalej. No. Tak. Natomiast drugi komiks, o którym ja chciałem powiedzieć, to jest Moon Knight. Beska. co się stało? To nie, nie wiem o co chodzi teraz. Generalnie tak w ramach wstępu chcia, chciałbym powiedzieć, zaapelować do wszystkich kolegów, recenzentów. Żeby mu nazywać to Moon Knight. Nie, nie, nie. Bardziej chodziło mi o to, że nie krzywdźcie postaci Moon Knighta i nie krzywdźcie postaci Buck oj przepraszam, postaci Batmana zestawiając tą dwójkę obok siebie mhm. ponieważ gdy widzę w rozmaitych recenzjach i opiniach na temat tego komiksu, że no Moon Knight to jest taki w sumie Batman, tylko że z Marvela to mnie szlak trafia, ponieważ te dwie postacie nie mają ze sobą kompletnie nic wspólnego są ludźmi, może za wyjątkiem nie wiem, peleryny, która jest długa i czy nie wiem, Moon Knight jest człowiekiem? No jest człowiekiem, dobra, obo, oboje są ludźmi. O, ma pieniądze. Co więcej, oboje są mężczyznami. No w tym tomie, o którym teraz powiem akurat ma, ale nie zawsze miewał. Tak samo jak to, co ci powiedziałem przed nagraniem, gdy wszedłem na, na YouTube'a i zobaczyłem na jednym z zasubskrybowanych kanałów, że filmik pod tytułem czy w czym Black Panther jest lepszy od Batmana? I mówię, a co ta dwójka ma ze sobą wspólnego? Oprócz tego, że są z komiksów i ubierają się na czarno? No nie wiem. Więc generalnie, jeżeli chodzi o takie zestawienia dwóch postaci, które są kompletnie z innych bajek, ale... Ktoś uznał, że w czymś są do siebie podobne, to nie jestem wielkim fanem i od razu właśnie chciałem powiedzieć, że Moon Knight nie ma nic wspólnego z Batmanem, więc jeżeli sięgniecie po ten komiks z powodu tego, że he bo to taki Batman tylko z Marvela, to się możecie rozczarować. Natomiast na pewno nie rozczarujecie się pierwszym tomem z Marvel Now, który niedawno ukazał się w języku polskim dzięki wydawnictwu Egmont, bardzo długo oczekiwany komiks. Autorem scenariusza jest Warren Ellis, rysunki Declan Shalvey, później ta dwójka, drugie wtrącenie o imidzu obowiązkowe, później ta dwójka e, przeszła właśnie do tegoż wydawnictwa, gdzie publikują do dzisiaj e, Injection, bardzo fajne. Natomiast Moon Knight jest takim ich pierwszym wspólnym projektem, który też e, przyjął się naprawdę bardzo dobrze. E, <śmiech> Warren Ellis jest, jak dla mnie, takim swoistym mistrzem one-shotów. Kojarzysz, czytasz, czytałeś, bardzo lubisz Planetary. Tak, bardzo które, gdzie większość tej serii to się składa, składała z takich pojedynczych zeszytów, y, po, gdzie poświęcano te 22 strony na jedną sprawę i okazywało się, że można pisać naprawdę fajną, zwartą, zamkniętą fabułę na tak, małym, y, na tak małej ilości miejsca. Wcześniej Ellis też y, wykazał się na łamach Stormwatch. Gdzie też gdy rozpoczął swój, swój e, stosunkowo krótki run, bo to tam było zdaje się 14 numerów w pierwszej serii, później w drugiej serii kolejnych 11. W każdym razie ten pierwszy jego run też się w większości e, składał z takich pojedynczych one-shotów i Moon Knight też składa się z sześciu pojedynczych historii, które nie, nie układają się w jakąś bardzo zwięzłą całość, nie ma tutaj motywu przewodniego, po prostu mamy do czynienia z Markiem Spectorem, który na łamach tego komiksu znowu przyjął nową, nową osobowość. Moon Knight jest właśnie taką postacią, która ma zaburzenia osobowości i na przykład w serii Bendisa rozmawiał z, z kapitanem Ameryką, Wolverine'em i Spider-Manem, którzy byli wymyśleni. I tutaj jest takie nawiązanie do tej wcześniejszej serii. Generalnie co jakiś czas Moon Knight przy, przybiera nowe osobowości. Jest to bardzo fajne dzięki temu ta postać jest za każdym razem nieco inna. Raz jest bardziej szalona teraz teraz jest tak jak tutaj właśnie na łamach komiksu Elisa jest ubranym w taki biały garnitur oczywiście zamaskowanym detektywem i ten design podoba mi się no bardzo mi się podoba tutaj Właśnie sobie otworzyłem na tej stronie, no, no, no bardzo fajnie odświeżony design. No i właśnie tak jak wspomniałem, cały tom składa się z sześciu niezależnych historii, który, z których naprawdę każdą czyta się bardzo dobrze. Są pomysłowe, są e, osadzone w takim fajnym, mrocznym klimacie lekko horrorowym, ale też widać ewidentnie, że jest to komiks taki super bohaterski. Ale to, co dla mnie zrobiło największą robotę na łamach Munnita, to są zdecydowanie rysunki Deklana na który przechodził sam siebie momentami, jeśli chodzi o pomysłowość przy, przy rysunkach, jest tutaj taka sekwencja na początku, zdaje się drugiego zeszytu, gdzie na pierwszej stronie mamy 8 kadrów z ośmioma różnymi osobami w ośmiu różnych miejscach i co stronę jedna z tych osób ginie. Nie wiem, czy to można uznać za spoiler. W każdym razie bardzo mi się podoba to, że w momencie, w którym jakaś osoba ginie na kolejnej e, stronie tego w tym miejscu, gdzie był kadr z ofiarą jest puste miejsce z kawałkiem dialogu. I to na przestrzeni tych kilku stron robi naprawdę bardzo fajne wrażenie aż dochodzimy do właśnie momentu, w którym jest e, prawie pusta strona, ale, ale robi to naprawdę duże wrażenie. Jest też zeszyt, który e, przypominał mi trochę filmowego Dreda, Bar bardzo dobre skojarzenie, ponieważ mamy taką historię, gdzie Dread wchodzi do zamkniętego... Mm, bloku wieżowca i po prostu przebija się przez kolejne piętra i w tym filmowym dredzie z Karlem Urbanem no przecież też tak było. Tylko tam tam było dużo strzelania takiego efektyw efektywnego, tutaj mamy po prostu bicie pałką po Też, też, też widziałeś Right? indonezyjski film. Tak, o... tak, tak widziałem też bardzo fajny. No ale no bo, nie, bo z tym się to po prostu skojarzyło, bo też więcej jakby broni białej niż niż strzelania. I... Mhm. Dokładnie. Tak. I właśnie teraz otworzyłem akurat na, na tej stronie, gdzie jest ten, ten fragment i widzimy taki kadr otwierający na, na całą stronę, gdzie stoi Moon Knight i jest pokazanie kilku pięter i naprawdę Jak Tak, jest, jest świetna kompozycja. Dialogi są naprawdę super. Temu komiksowi absolutnie nie szkodzi to, że stoi gdzieś na totalnym uboczu uniwersum Marvela, naprawdę świetnie się to czyta. To często to, jest zaletą Tak, To, jest, to, jest, to jest często zaleta. Ja tak jak m... z Vision było, jak hmm. z Silver Surfer'em. Tak i teraz na przykład e, od Toma Kinga. Mr. Miracle, oj też też, A to DC te, akurat? też kosmos, też polecam. No, wracając jeszcze co do rysunków, mamy też jeden zeszedł, gdzie mamy taki lekko narkotyczny trip, tutaj nie będę może du dużo więcej zdradzał na ten temat, ale, no, ale rysownik robi kawał solidnej roboty no, ale i, dobra i właśnie, o też tutaj, to, to to, ten komiks tak samo świetnie się czyta jak i ogląda. Jeśli chodzi o rzeczy z Marvela, już tam net uściślając do Marvel, no, no to to jest zdecydowanie ścisła czołówka. Ja ten komiks bardzo polecam każdemu nieprzekonanemu, jeżeli z jakiegoś powodu nie mieliście w planach sięgnąć po Knight, to zdecydowanie powinniście to zmienić. Nawet na okładce jest, jest fajny cytat, z którym ja się... Totalnie zgadzam, nieważne czy nie znasz tego bohatera czy od dawna go uwielbiasz i tak musisz przeczytać ten komiks. I z tym optymistycznym akcentem was zostawiam i czym prędzej pędźcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście do najbliższej internetowej księgarni i zamówcie sobie Moon Nighta, bo warto. Drugim komiksem, o którym ja chcę powiedzieć jest e, Giant, autorstwa scenariusz i rysunki Mikael, francuski e, autor komiksów. Cały komiks to są dwa tomy po 66 stron. A póki co widziałem go tylko po francusku i po angielsku. I znając życie teraz się okaże, że był w jakichś polskich zapowiedziach, a ja to przegapiłem. Zawsze jest taka szansa. Natomiast jeśli nie było go w polskich zapowiedziach, to mam nadzieję, że kiedyś będzie, bo jest naprawdę świetnym komiksem. Jest przepięknie narysowany, to jest pierwsza rzecz. Dzieje się w Nowym Jorku w 1932 i kręci się wokół budowy Rockefeller Center. No, na Manhattanie, jak wiadomo. Porusza pewien problem imigrantów, bo komiks opowiada o Irlandczyku, właśnie o tytułowym Dżajancie, który, jak można się domyślić z jego pseudonimu, nie jest mały. I jest też ekstremalnie mało I Nowo zatrudniony Irlandczyk stara się z nim zakumplować, mówi do niego, ten mu nie odpowiada, ten mutruje dupę, ten mnie odpowiada i tak dalej, i tak dalej. Aż później e, poznajemy w końcu e, historię tego właśnie Gianta i poznajemy też jego jakby miłosną historię, która jest e, dość tragiczna i w bardzo, fajnie, bardzo fajny, dramatyczny sposób poprowadzona, i bardzo dobrze wpisuje się e, jakby w czasy, które wtedy e, panowały. Jest cała rzecz z, z kwarantanną przed dotarciem do Stanów, jeśli tylko ktoś uznał, że jesteś chory. Jest bardzo fajne nawiązanie do Europy i do ucieczki, jakby od wojny, można powiedzieć. I bardzo też fajnie pokazane, że jak tutaj Irlandczycy wspominają o wojnie. To wszyscy myślą o pierwszej wojnie światowej, natomiast oni zawsze ich muszą poprawiać, że chodziło o ich irlandzką wewnętrzną wojnę domową, o problemy z Ira, które wtedy się też rodziło, i tak dalej, i tak dalej. Cały komiks wydaje mi się, że jest jakby trochę zainspirowany tym, co cały czas niestety się dzieje z, w związku z problemami z ludźmi, którzy przychodzą nie ze swojego kraju i tym słynnym zdjęciem robotników jedzących lunch na belce. Wspaniały komiks, dwa tomy, bardzo fajna tajemnica, bardzo fajnie po, poprowadzona do końca i myślę, że tobie by się też Krzysiek, zdecydowanie spodobał, bo jest mimo wszystko o takim mm, życiu codziennym. Jest o życiu codziennym z bohaterem, który raczej nie jest codzienny. Jakby z jego historią, natomiast teraz pomimo tego wszystkiego, co przeżył, Stara się być zwykłym człowiekiem. No ale jak wiesz, no nie zawsze w życiu wychodzi tak jak, jak byś chciał. Uh -huh. Bardzo wzruszająca historia, przepięknie narysowana. To, to, to zdecydowanie jest przepiękny komiks, więc moim zdaniem warto sprawdzić. Jeśli się jeszcze załapiecie, chyba na Comixology była promocja na niego niedawno, kosztował po 8 dolarów. Czy coś za Nie, nie, nie, za tą, Ale są dwa, więc to. Uh -huh. 16 dolarów za świetny komiks. To, to jest bardzo bardzo uczciwa cena. E, polecam wam sprawdzić. Jeśli się ukaże w Polsce, to byłoby super. Na pewno bym go sobie wtedy e, sprawił w wersji polskiej. No, nie, nie wiem, czy jest coś, co mnie tam zniechęciło w tym komiksie tak naprawdę. E, znowu miałem uczucie takiego nowego Jorku Willa Eisnera. Też jeśli chodzi e, wzięcie jego rysunków, i tego takiego sposób czytałeś Nowiork? Mhm. Tam Oczywiście. był taki klasyczny dla mnie sposób cieniowania, taką trochę brązową linią, jakby brązowym tuszem. Odnosiłem takie wrażenie. I tutaj też to odczuwam, tylko że jest przeniesiony jeszcze trochę na styl europejskiego rysowania. Brzmi dobrze. Brzmi bardzo dobrze i jest naprawdę świetnym, świetnym komiksem. Koniecznie się z nim zapoznajcie, zwłaszcza jeśli lubicie... Historię z tamtych czasów, z lat dwudziestych, bo bardzo fajnie pokazane są, e, jakby codzienne życie tych ludzi, e, którzy tam byli. Te wszystkie charakterystyczne zbiorniki na wodę na dachach w Nowym Jorku e, i tak dalej. Problemy z, problemy z zarabianiem i wypłata raz w tygodniu, a jak spadniesz, to, to nie żyjesz, nie przyjdziesz do pracy. Hmm, I Sory problemy z pracodawcami. No i takie codzienne życie na budowie, można powiedzieć, które wtedy było. Bardzo polecam. No to jestem, jestem zaintrygowany. Natomiast tak już na zakończenie, jako że mamy drugie urodziny, więc robimy konkursik. Tym razem, żebyście tam w panice nie szukali po całym odcinku, to zadanie będzie podane tu już za momencik. Tym razem Zmusimy Was do kreatywności i, I zobaczymy. I co... Zobaczy... Zobaczymy, czy sobie poradzicie, jak sobie poradzicie. Więc Andrzeju, jakie będzie zadanie? Za pomocą jednego. W związku z tym, że zbliżają się Walentynki i w ogóle, mhm. za pomocą jednego tytułu komiksowego opiszcie swoje życie uczuciowe. I zgłoszenia wysyłajcie nam na naszego maila, który jest dość łatwy do zapamiętania. gmail.com. Zgłoszenia, przy których najbardziej prychniemy, będą nagrodzone. Dokładnie tak. A czym, będą, czym będą nagrodzone? Nagro... To się dowiecie. <śmiech> nie, nie, nie. nie. Nagrody, nagrody są dwie, więc nagrodzimy dwie osoby i jedna z nich. Tutaj nie jest to w żaden sposób wartościujące, że pierwsza, druga nagroda. Po prostu dwie równorzędne nagrody. Jedna osoba dostanie empress cesarzowa od Mucha Comics, Druga osoba dostanie trzeci tom amuletu od Planety komiksów. Więc dwie i może będzie nagroda niespodzianka ale to się dopiero przekonamy Dokładnie tak więc na dziś to już będzie wszystko. Bardzo wam dziękujemy za wytrwanie przez te dwa lata jak i przez te półtorej godziny. Wracamy za dwa tygodnie co będzie za dwa tygodnie, pewnie wspomnimy coś o Afryce i superbohaterach z Afryki. Black Aha, Panther. Dobra, tak. Black Black Panther z, zrozumiałem. Przepraszam. Mm. E, patrzę właśnie w kalendarz, jak to wygląda tam. Jak, jak będę mówił za jakiś czas, że następnym razem powiemy coś o Osach, to będziesz wiedział, o co chodzi. Antman Ant Ant Ant i, Ant Ant i Osa. Genialny tytuł. Gratulacje dla Autora tego tytułu. 25 luty będzie? Tak? Następny mm -hmm. odcinek, więc jeszcze przed Szlamfestem. Dokładnie mm -hmm. tak. A następny będzie zaraz po Szlamfeście, co będzie sporym wyzwaniem logistycznym dla nas, ale, tak, ale to jeszcze ogarniemy. Jeszcze ogarniemy. No. Tak. Natomiast za, za dzisiaj dziękujemy. Do usłyszenia. Następnym razem. Czołem.